Zakończył się dzisiaj Dzień Pola w Strzelcach. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten dzisiejszy dzień? Jaka była frekwencja? Co rolnicy mogli zobaczyć dzisiaj u państwa na polach? Co państwo pokazaliście, co dominuje w uprawach polowych hodowli roślin strzelce? Mam przyjemność powiedzieć, że naprawdę dni pola w tym roku udały się znakomicie. Frekwencja dopisała. No, mieliśmy blisko tysiąc osób zewidencjonowanych, a wiemy, że nie wszyscy wpisują się na, na listę obecności, zwiedzają sobie a, dowoli bez rejestracji. Oczekiwaliśmy dobrej frekwencji, aczkolwiek była lepsza niż zakładaliśmy, z czego bardzo się cieszymy i świadczy to o tym, że jest zapotrzebowanie na tą infrezę tutaj w rejonie kutnowskim. Chociaż osobiście rozmawiałem z rolnikami, chociażby z rejonu Słupska czy też Wrocławia. To chociażby dzięki dobrej infrastrukturze, w tej chwili z okolic Wrocławia można tutaj przejechać 2,5-3 godziny, więc ta impreza przestaje być typowo lokalna, zaczyna się robić no, już prawie, że w niektórych przypadkach ogólnopolska. Co wyróżnia dni Pola w Strzelcach to bardzo duża gama odmian. W tej chwili mieliśmy na poletkach 109 odmian w 10 gatunkach. Przy każdym gatunku zwiedzający głównie rolnicy mieli możliwość konsultacji nieograniczonych czasowo tematycznie z 16 hodowcami oraz ośmioma doradcami agrotechnicznymi z firmy BASF w tematach ochrony roślin. Więc można było naprawdę poruszyć wszystkie nurtujące rolników pytania, które nasuwają się w tym sezonie, a ten sezon różni się troszeczkę od, od, od poprzedniego i e, chociażby z nietypowym rozkładem i opadów jesienią przed rymieniem siewu, później długa mokra wiosna. Także tych problemów na polach było sporo i one były dosyć dobrze przedyskutowane dzisiaj na, na poletkach. No ze swojej strony pokazaliśmy pełną gamę odmian, które mamy w ofercie, oczywiście z naciskiem na te najbardziej interesujące oraz nowości. I tak w rzepaku no dużym zainteresowaniem cieszyły się odmiany Chrobry. oraz taki nasz naturalny następca Monolita oraz odmiana Marcelo, która w tym roku jest wyznaczona przez coboru jako wzorze splenności z pszenic Przede wszystkim zainteresowanie wzbudzały nowe odmiany, zarejestrowana w tym roku w Polsce owacja, dobra odmiana mrozodporności 4,5 oraz coś, co było dosyć dużym zaskoczeniem dla zwiedzających ośista odmiana o nazwie Wilejka, która w Litwie została zarejestrowana w tym roku, w którym mrozodporność oceniana jest na 7,5 w skali 9 stopniowej. No co jest, jest to na naszym rynku tak, tak dobrej i tak mocnej mrozodporności odmiany jeszcze. W Polsce nie było. W innych gatunkach przy życiu zimnym sporo nowych odmian. Trzy w tym roku e, zarejestrowane dwie w Polsce: Oktawie i Carmelo oraz Probus. Odmiana zarejestrowana w Szwecji. W imczomieniu sporo nowych odmian. Texas bardzo ciekawa odmiana, także w Owsie, warto zwrócić uwagę na, na kozaka, ale o tych odmianach to tak naprawdę można, można opowiadać bez końca. I to nasi hodowcy robili przy Poletkach. Pogoda dopisała, frekwencja dopisała, ludzie są zadowoleni. Zwiedzający, mam bardzo dużo pozytywnych opinii zwiedzających, pochwał związanych z dobrą organizacją, i samym wyglądem poletek, także. No, Szczerze mogę powiedzieć, że impreza oceniamy jako bardzo udaną i odnieśliśmy sukces. Wymienił Pan tutaj najważniejsze dla Państwa odmiany, natomiast obchodząc wszystkie poletka widziałem również soje, widziałem mak, len, widziałem bobik. Co pan o tym może powiedzieć? Mamy odmiany w różnych gatunkach. Mamy odmianę soi, mamy odmianę lnu czy maku. Z tym, że mak jest bardzo niszowym gatunkiem. Chociażby ze względu na komplikacje związane z uzyskaniem pozwolenia na uprawę maku. Oczywiście my mamy maki niskomorfinowe. Len cieszy się pewnym zainteresowaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję. Oleju. Nasze liny są właśnie pod kątem produkcji tłuszczu, nie są to liny włókniste. Zainteresowanie było, aczkolwiek no, jest to cały czas w Polsce uprawa niszowa i naprawdę nie taką ona zostanie. Jednak no, my jesteśmy na niej obecni, więc jakby ta nisza jest w pewnym sposób, jeśli chodzi o materiał siewne, zagospodarowana. Bobiki w tym roku pięknie wyglądają w strzelcach, bardzo ładnie wyrośnięte, dużo będzie na pewno zawiązanych strąków. No, Bobik jest to świetnym źródłem polskiego białka, które tu w polskich warunkach sprawdza się i gwarantuje dobre plony, bo na przyzwoitych ziemiach w takim sezonie jak teraz 4-4,5 tony, nawet więcej bobiku z hektara można spokojnie zebrać. Przy zawartości białka w suchej masie około 30% i braku zawartości substancji antyżywieniowych takich jakim są taniny, no to jest to świetne, świetne źródło białka, które może, można w gospodarstwie bezpośrednio samemu zagospodarować. Wystarczy poddać na nasiona śrutowaniu. Tam nie wymagana jest żadna obróbka termiczna czy, czy chemiczna, ekstrakcyjna, żeby mm, była gotowa pasza. Prezentowaliśmy też odmianę rzepaku jarego. To jest który w Polsce no, generalnie cieszy się popularnością z przymusu, jak są wymarznięcia plantacji ozimych, wtedy rolnicy no, z konieczności często mają zaplanowane w programach wszelkiego rodzaju rzepak jako uprawa, więc sieją rzepak W tym roku, mimo że nie było konieczności przesiewania większości plantacji rzepaku, to i tak udało się sprzedać więcej niż mieliśmy w założeniach, co oznacza, że ta uprawa w rejonach gdzie klimat i gleba i, i opady sprzyjają temu o, o gatunkowi, przyjęła się i zagrościła na dobre. Aczkolwiek no, nigdy to nie będzie jakiś bardzo istotno znaczący e, gatunek. No, póki rzepak o zimy nie wymarznie, e, zainteresowanie rzepakiem jarem jest oczywiście sezonowe. Jesteście w grupie IHAR. Na poletkach widziałem jednego z członków grupy IHAR. Chodzi mi o hodowlę roślin w Smolice. Była tam kukurydza. Czy był ktoś jeszcze z grupy IHAR, który się tutaj prezentował? Mamy ścisłą współpracę ze Smolicami, taką i marketingową, też się trochę sprzedażową. Nie mieliśmy w tym roku poletek z ziemniakiem, chociaż w poprzednich latach bywały takie kolekcje. Troszeczkę związane jest to z tym, że jest to organizacyjnie dosyć uciążliwe na tak małych poletkach w sadzie ziemniaki. My jako spółka zaangażowana przede wszystkim zboża i roślinolisty, nawet nie, nie bardzo jesteśmy sprzętowo przygotowani, żeby poletkę z ziemniakiem zakładać, dlatego też w tym roku stricte z powodów organizacyjnych zrezygnowaliśmy z ziemniaka. kukurydzy, jak najbardziej kilkanaście odmian smolickich zostało zaprezentowanych pracownicy, przedstawiciele Smolic. Prowadzili też rozmowy z rolnikami na temat zalet polskich odmian kukurydzy. W ostatnich latach mam okazję obserwować, będąc u Państwa na poletkach, że doskonale Wam się układa współpraca z partnerem, jakim jest firma chemiczna koncern BASF. Z basf organizujemy Dni Pola już wiele, wiele razy. Nawet nie jestem w stanie policzyć źle. Myślę, że jest szósta, szósta czy siódma edycja to na pewno mhm. musiałbym sięgnąć do zapisku od kiedy zaczęliśmy. Stosujemy ich preparaty regularnie na naszych polach produkcyjnych, zaprawiamy zaprawami baskowskimi materiał siewny, który oferujemy później i firmom nasiennym i rolnikom. My jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Firma BASF też jest zadowolona z tej kooperacji, więc myślę, że jeśli obydwoje partnerzy są zadowoleni z współpracy, no to to jest podstawa sukcesu.